A co Cię tak kiepsko słychać? Jak to kiepsko? No jakoś tak dziwnie. No bo ja mam laptopa. A z laptopa, z tego mikrofonu. No widzisz, jakbym miał słuchawki do Skype'a, to by było inaczej. No masz te janka. Słuchawki te od dwójka. No ale masz te janka tak samo, dobre. Nie, bo one nie działają. Jak jest, yy, wsadziłam do gniazda słuchawki. To nie mogłam na nich y, odsłuchiwać, na przykład jak chciałam film oglądać, żeby nie było słychać. Oj mogłaś, Misia, bo ja odsłuchiwałem u mnie na, na, na iPodzie przecież podłączyłem. Tam są dwie wtyczki, jedna do, jest do, do mikrofonu, druga do... do... To co może je zrobię? Co? No to no, weź to... podłącz. Mam, tylko, tylko nie wiem... Tą czerwoną do którego... Tam masz namalowane. Na, na no, słuchawkach czerwone. masz namalowane. A ta czerwona to nie wiem. No masz namalowane na niej. Co, a co jest na, na, na, namalowane na niej? Co mam namalowane. Ale gdzie? W laptopie czerwone czy co? No w laptopie. No, to tam musisz mieć jakieś o, oznaczenie, a co jest, tam jest. Czekaj. No? No, teraz od razu lepiej. O, słyszę cię! Aaaa, jak fajnie! No, i od razu cię lepiej słychać z tego, tak jak normalnie byś ten. No, bo ten... Bo... Bo ten laptop, to wiesz, jak to, tak to sobie można rozmawiać. A ja ci podeślę potem to i zobaczysz, jaka jest ta różnica między tym a tym. No dobra, spoko. się gram w Simsy, no. wiesz, buduję sobie właśnie domek. I zajebiście, bo mogę z tobą gadać i sobie budować. A widzisz? No, a się może nagrywać i podcastka możemy nagrywać. No. No. No. Oj kurwa. Miam, miam. No i miś, tylko nie śpiewaj. Oj, ja tak lubię. No i miś. Miał taki super, zajebisty domek w simsach, że wszyscy się obserają. No i dobra. No. A jeszcze cię pojadę z tatą do Oszą, ładnie go poproszę. to to to kup mi sims. <grym zimsy> I tata mi kupi. I Misia będzie sobie grała. Ale coś się sprzęga, się u ciebie. Co? Coś się sprzęga u ciebie z tym mikrofonem. Chyba masz za, za, za blisko tego laptopa. Tak to. Ej, nie, poczekaj, bo tu jest taka opcja chyba w tym w Skype'ie, że można wyłączyć ten laptopowy. No to weź w ten, wyłącz. Tylko nie wiem, co się robi. Poczekaj. Tylko żebyśmy... Ale nie, no jak już masz ustawione, to powinno być. Ja zobaczę, opcje, ustawienia audio, mikrofon... A, widzisz, mam... Nie. Urządzenie zgodne ze standardem High des... Coś tam. Nie, no to chyba jest to, ten, ten. Nie to wiem, może ale odstawię... masz taki... taki poczekaj, ten. odstawię dalej laptopa. No, teraz... Halo? No, trochę lepiej. No to może dlatego, że właśnie było blisko laptopa. Nie, tak samo. Jak, jak, jak, jak, jak, jak mówisz, to jest ten. No to ja nie wiem. No to ja też nie wiem. No. A może mam za blisko ten, y, tą, tą mikrofonową odsłuchawek? A teraz? Nie wiem. A teraz? No, ale musisz coś mówić, bo tak to wiesz. Mówię, że kocham Misia i w ogóle, i w ogóle. No i tak samo. No to dupa. No to dupa. No to widzisz. No to widzisz. No to widzisz, no, no to trzeba podzainstalować te słuchawki do Skype'a. <grywa> Oj, mi iść tam. No co? Nic, te są dobre. <grywa> Oj, tam. Da, da, da, da. Przestań Nie. śpiewać. No dlaczego dlaczego, nieju? Ja lubię. No I ty ale też się. Popinien... No. Tak, jasne. No tak jasne, jeśli wczoraj mówiłam, cipku ty. Ja tylko przygolenie.